Cześć! Trochę dawno nagrywałem, ale to głównie dlatego, że po prostu nie miałem czasu. Czas mi się nie chciało, ale yy, chodzi przede wszystkim jednak o ten kompletny brak czasu, o zerową organizację. A wszystko jest spowodowane przez to, że jestem głupi i muszę chodzić do szkoły, żeby być jeszcze głupszym. To może realizując ten plan odcinków 15 minutowych i to, że mam teraz chwilunie czasu, taką bardzo małą chwilunie, ale jednak mam, przejdę od razu do sedna sprawy. Słuchaj, wsioka Jak pewnie teraz słyszysz, wreszcie mam porządny podkład muzyczny. Zasługą tego autorem i w ogóle w ogóle, ogóle bohaterem dzisiejszego odcinka jest artysta wiejski o imieniu, mogę Cię przedstawić? a jasne, że mogę Dawid ten sam Dawid, który został zjechany bezczelnie przez niejakiego Rafała z nowego serwisu podcastowego podcaster... podcasterskiego podcasting, poznajpodcasting.pl tak, jakoś tak a Dawid, no, miał rację. Moje odcinki są za długie, zdecydowanie za długie. I Rafał, bardzo Cię proszę, nie mów, że, że nie ma sprawy, że pół godziny to jest średnia. Co z tego, że to jest średnia? Średnia to może być dla jakichś fajnych, ciekawych podcastów. Dajmy na to retroradia czy tam masę krytyczną, która już nie istnieje. Ale jak na moje pierdolenie pół godziny, to jest zdecydowanie za dużo. Kwintecencja podcastu powinna się mieścić w tych 15-20 minutach. To jest jednak dość ciężkie do zrealizowania. Dawid ponadto, no... zaszczycił mnie... Tak mogę powiedzieć? Zaszczy... Zaszczycił, no, bo zaszczyciłeś. Taką, no, bardzo... Porządną krytyką. Bardzo rzeczową. I o to chodzi. Nie jakiś tam e, bardzo mi się podoba Twoje pierdolenie, albo e, je psie psie. Nie. A on powiedział mi wprost, że za dużo dygresji, odcinki za długie. Ma być na temat, krótko, ciekawie. I o, i o to chodzi. To jest słuchacz idealny. Na dodatek się angażuje, nie? Ten przecież.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 Ale, straciłem wątek. Ha, ha, ha. Znowu dygresja jakaś będzie. A nie. Wejdę sobie na przeglądareczkę, internetoweczkę. Zobaczmy, co by tu powiedzieć tak, tak na szybciutko, bo mam ten odcinek. Powstaje, z tego powodu przede wszystkim, że, że, że, że dawno nie powstał żaden wcześniejszy i że mam materiał nagrany, ale to, ten materiał będzie dopiero na końcu, bo to jest, to będzie puenta dzisiejszego odcinka, to będzie taka wisienka na torcie. A, chciałem powiedzieć o śledziku, ale to może, e, o tym za chwilkę, za chwilę nie. A teraz, nowy, stały nieregularnik, wsiokowy, wiejski. Złoty myśli szóstego. Jeszcze nie mam dżingla. Może mi się uda coś nagrać? A jak nie, to po prostu złote myśli Szostiego. Nowy stały nieregularnik w podcaście. Czas zacząć. Dajesz tą swoją mandrą Z moim rzecz. skuterem... Znaczy, z moim kufrem w skuterze jest tak jak z dziewczyną. Jak nie czas, to się nie zamknie. Szosti to jest... Y najmądrzejszy idiota, jakiego znam, albo też raczej... ha... najgłupszy, mądry człowiek, inteligentny człowiek, jakie do mi było poznać. Nie wiem, ciężko to rozsądzić. Różnie się zachowuje w różnych momentach, na różne opinie zasługuje, ale na pewno jest osobą ciekawą, więc namówiłem no, go, żeby się podzielił z wami, z nami wszystkimi, swoimi mądrościami życiowymi, których ma naprawdę dużo. Jeżeli się uda, to złote myśli trzosty jego będą w każdym odcinku, a na to nie liczcie. Ja szczerze w to wątpię, żeby mi się udało mieć zawsze dyktafon przy sobie, jak będzie chciał palnąć jakąś swoją złotą myśl. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nadzieje zawsze można mieć. A wracając do tematu śledzika z naszej klasy to parę tygodni temu, jakieś dwa tygodnie, może mniej nawet, pojawiła się nowa opcja na tym jedynie słusznym w Polsce portalu społecznościowym Nasza Klasa. Eee, tą funkcją jest taki no mini blog. Coś takiego jest w zasadzie już w Twitterze. Twitter to jest w zasadzie no... Sam taki śledzik, tylko że lepiej działający trochę. Blip, tak samo. I Facebook. Jakoś te serwisy działają, mają dużą e, popularność. Także w Polsce się stają coraz bardziej popularne. A jak nasza klasa chciała poszerzyć swoje e, oferowane możliwości dla użytkowników zarejestrowanych. I dała śledzika. Coś się to nie spodobało bardzo społeczności naszoklasowej, która reprezentuje tak przeraźliwie niski poziom, że momentami mam ochotę usunąć konto z tego serwisu. Jakieś głupie łańcuszki się pojawiają co chwilę. Że śledzik zostanie wyłączony dzisiaj około 22.00. Ci użytkownicy, którzy nie chcą śledzia na profilu, proszeni są o wklejenie tego komunikatu do swojego śledzia, zespół NK. takie różne, no podszywają się chyba ci ludzie za, pod, pod y, administratorów serwisu. No i puszczają jakieś głupie śledzie. Głupie łańcuszki, które nie mają najzupełniej żadnego sensu. Przecież to, to można samemu wyłączyć sobie. Gdzieś widziałem opcję wyłącz śledzia. Mi się po, podoba ta inicjatywa, tak? Swoją drogą. Nie trzeba się wbijać na fora, że na wszystkie fora, żeby coś ogłosić. Wystarczy napisać jak, jak, jakąś krótką wiadomość i już wszyscy twoi znajomi wiedzą, co masz do powiedzenia. Nic w tym innowacyjnego. Według mnie Facebook działa znacznie lepiej. Jest, jest, jest nieporównywalnie bardziej rozbudowany i ta opcja wrzucania filmików, jakichś linków świetnie działa i się poza tym wykształciła taka bardzo fajna społeczność na Facebooku podcastowa. No, ale na naszej klasie właśnie tego chyba brakowało. Jakoś się to nie spodobało ludziom. To samo było y, jakieś pół roku temu, kiedy y, nasza klasa dała możliwość dawania ocen zdję do zdjęć to wtedy były protesty że a, co to ma być komentarze do zdjęć, oceny do zdjęć jak tak można zmienia się nasza klasa w fotkę.pl jakoś wszyscy z cisami którzy protestowali przeciwko tym komentarzom i ocenom używają tej opcji tak samo będzie ze śledzikiem tak jest moje zdanie a i tak i oceny pod zdjęciami, i śledzia, można wyłączyć bez najmniejszego problemu. Trochę dzisiaj leniwy odcinek, ale no jest wcześnie rano, jest sobota. Ja nie wyspany, zaspany wciąż, molestowany przez znajomych. Muszę nagrać na odcinek. Już 10 minut, bardzo dobrze bo nie ma nic więcej do powiedzenia. A czeka jeszcze... Bajka! Tak! Zaraz będzie to, co wszystkie grubaski lubią najbardziej. Specjalnie dla ciebie w boku. Będzie bajka. Dałem e, kolegom dyktafonik. No i jak nie mieli jakiejś lekcji, zaszyli się w bibliotece szkolnej i nagrali takie coś. Naprawdę warto, warto posłuchać. Goście, jestem... Ten... Waszym waszym wielkim fanem. Nagrywajcie więcej mi takich bajek, bo to jest rewelacja. Dzięki. Dziadko, dziadko. Dziadku, dziadku! Dziadku, a nam historyjkę. No na bajeczkę, tak. No. Nie wiem, tak, tak, tak, może być. Dobrze. Jak będzie bajka? Kurde, no, sklerozę mam, nie pamiętam. Eee, czy, czy, czy łowce? Nie, nie, nie, nie, czy Czy, konie? nie, nie, nie, A czy świnki przypomniałem sobie. No to chwilę, już zaczynam. Żyły sobie kiedyś czy świnki, wesoła, miła i na haju, e, przepraszam, roztrobna. Pewnego ranka wyruszyły w świat, aby szukać szczęścia. Szybko spakowały swe manatki i poszły drogą, która prowadziła gdzieś w, w nieznane. Kiedy tak szły i szły i szły i, i szły i jeszcze trochę szły, Spotkały wieśniaka ze snopkiem słomy na plecach. Wesoła poprosiła Czy mógłby mi pan dać trochę słomy? Chcę zbudować sobie domek. Wieśniak zgodził się. Zachwycona świnka prędziutko postawiła domek z patyków i słomy w pośrodku słoneczniennikowego pola pełnego maku spotkała Drwala, który dźwigał na plecach dużą wiązkę drewna. Poprosiła go, Czy mógłby mi pan tak trochę drewna na domek? Drwal zgodził się jak wieśniak, bo obaj byli głupi jak buty i dawali za darmo. I po kilku godzinach pracy Miła wprowadziła się do swojego mieszkanka pod rozłożystym dębem. Wesoła i miła postawiły swe domki w ciągu kilku godzin. Zadowolone poszły w odwiedziny do siostry. Roztrowna była dopiero w połowie budowy. Chciała mieć solidny domek z betonowane bunkry niemieckie, ale trzeba dużo czasu i wysiłku, aby postawić taki dom. A, jakie to ciężkie! Kiedy świnki zobaczyły, że roztropna jeszcze nie skończyła, zamiast pomóc, żartowały sobie z niej, wreszcie powiedziały Nie szkoda ci tak pięknej pogody, lepiej chodź z nami na spacer. Pogramy sobie na flecie i trąbce. Jeszcze piwo miały wypić, tego nie dolały. Jakiś czas później pojawił się w okolicy zły wilk Łaps. Od dawna nic nie jadł, a że wegetarianizm mu nie, no nie sprzyjał, więc zwęszył świnki, ucieszył się na myśl o tłustej pieczeni. A, to dopiero będzie uprzedza! Warszał, oblizując się zboczenie z jeden. Łebs zapuchał do drzwi wesołej. Świnko, świneczko! Mówił przymilnym głosem. Świnko! Świneczko! Pozwól mi wejść do twojego domku! Ani nie mi się śni. Zawołała wesoła. Tak świtliwie trochę. I sobie! Na pewno cię tu nie wpuszczę. Wilk zezłościł się, nie? Na żarty, na no Jak bo mnie nie wpuszczysz?! Żarty. to tak ci rozpłoś, ten domek, że się rozleci. I ład zaczął dmuchać, aż słowa w powietrzu. Ciszę trochę. Wkrótce ze słomionego domku zostało parę patyków. Na szczęście Wesołej udało się uciec, bo na setkę miała pięć sekund normalnie. Popędziła przez pola do siostry. Dobiegła do miłej zdyszana. Długo nie mogła złapać tchu. Opowiedziała jej, co się wydarzyło. I obie świnki czym prędzej schroniły się w drewnianym domku. Wkrótce pojawił się łap. Chinki! Chineczki! Warczał cicho. Puście mnie do waszego domku! Nic, Nic z tego! Zawołały drżąc ze strachu. I w sobie z pan! wilk dmuchał i dmuchał z całych sił. Choć drewniany domek był mocniejszy, poszedł pizdu jak słomiany. Na szczęście świnkom udało się uciec do roztropnej. Wszystkie zamknęły się w domku z cegły. Po chwili rozległo się głośne pukanie do drzwi. Masz prosi... Chineczki! Prosił wilk. Puśćcie mnie do środka! Nie z tego! Zawołały świnki, bo prośba nie była zdecydowanie grzeczna. Rozścieczony łaps, który był bardzo kulturalnym człowiekiem, znowu zaczął dmuchać, ile sił w płucach. Ale choć wiatr świszczał jak w czasie burzy, domek z cegły nie rozpadł się. Oh, oh. Wilk zmęczył się i odszedł, aby trochę odpocząć, walnąć setę i może wypalić jointa. Roztropna powiedziała do sióstr. Chyba to... <śmiech> Chyba to jeszcze nie koniec naszych kłopotów. <śmiech> Wilk na pewno tu wróci, ale nie bójcie się, mam pomysł. Jeśli się uda, przepędzimy stąd łapsa na zawsze. Świnki rozpaliły w kominku ogień i bynajmniej nie gotowały zupy. Postanowi postawiły na nim wielki kocioł z wodą. Wkrótce woda zaczęła bulgotać. Tymczasem łaps wdropał się na dach, wypieprzył o dachówkę, wpadł przez komin prosto do kotła z wrzątkiem. Poparzony wilk pognał z wyciem do lasu i już nie wrócił. Świnki długo jeszcze tańczyły wokół kotła, a szybkie nagle... I wszystkie nagle jakimś plemem padły do tego kotła. To był żart. Tańczyły w tak piosenki o świnkach sprytniejszych od wilka, wywaliły cztery, pół litrówki, parę jointów, no i ogólnie była libacja, że hej, koniec! Dziękujemy dziadku, dzięki! Kto chce teraz posłuchać o Niemcach?